Proszę Państwa, yy, mówiliśmy w czasie dwóch poprzednich zajęć, czyli w czasie październikowych i yy, listopadowych o tym, że święty Paweł... Budowaniśmy i zbudowaliśmy ura eee, nasz panłik jechał, jechał dzisiaj dojedzie do Jerozolimy. <śmiech> Można więc powiedzieć, że ten etap jego <śmiech> podróży się prawie zamknie. Dlaczego? Prawie zakończymy dzisiaj zajęcia w sposób, w który zakończyć nie powinniśmy. Zwykle staramy się yy, pracować na jednostkach, nawet jak one nie są najporęczniejsze. Ale dzisiaj <tryk> musimy Yy, przerwać w yy, połowie. Ponieważ gdybyśmy chcieli chwycić jednostkę taką prawdziwą, to musielibyśmy zająć się dwoma rozdziałami na jednych zajęciach. Bez sensu. Taką prowizoryczną Granicę próbowałem w pierwotnym projekcie wytyczyć na wersecie 27, 21 rozdziału dziejów, ale to tylko powodowało, że dzisiaj mielibyśmy mało tekstu, bardzo takie rozwodnione zajęcia, a styczniowe byłyby bardzo intensywne. Więc. Wolałem już zdecydować się na taki bardzo nieporęczny, z formalnego punktu widzenia wariant, żeby skończyć w momencie, kiedy Paweł będzie zaczynał mowę, którą będzie ciągnął przez kawał 22. rozdziału. A na następnych styczniowych zajęciach zajmiemy się mową, i jej konsekwencjami. Więc już się wyspowiadałem z tego grzechu przeciwko... nawet uzyskałem do zerszeń. Od pana Jerzego to... już można przystąpić. Mogę dygresję? Dziecko, nie, dziecko na sprawdzianie z religii. Tam jest tekst, który trzeba dokończyć. Powić że kulek i tak dalej, po co się go robi? Po to, żeby zrobić miejsce na kolejne grzechy. <grywa> to <Tu> pisek dziecka. <grywa> <grywa> Proszę Państwa, ile życia... Samo życie. Ile życia takie mądrości? Takiego nie. gdzie przekazywano wiedzę z zakresu medycyny. KOS i Aleksandria. Proszę Państwa, samo to, że misja Pawła od, odbywa się pod wpływem Ducha, to nie jest dla nas nic nowego. Ostatecznie to Duch Święty kierował Pawłem, kiedy trzeba było wybrać kierunek europejski. Ale zauważmy, teraz to nie Paweł otrzymuje wskazówkę od Ducha Świętego tylko inne osoby. Paweł wie, że ma dojechać do Jerozolimy. Natomiast tutaj widzimy sugestię przekazaną Pawłowi przez tych tyryjskich uczniów, żeby nie jechał. I Zastanawiające jest to, że Paweł zaczyna działać przeciwko Duchowi Świętemu. Tak. A nie ma wątpliwości, że to chodzi o Ducha Świętego. E, nie ryzykowałbym tych wątpliwości, bo za chwilę zobaczymy, że to nie jest odosobniony przypadek, tylko to będzie cała seria. Ale co czy to na pewno świętego nie tylko ich imaginacja? że tak powiem, brak przesłanek, żeby dezawuować yy, źródło, z którego korzystają. Ale faktem jest, że Paweł realizuje swój plan, który też, jak pamiętamy, podjął nie, nie, nie dla kaprysu, tylko też z przekonaniem, że realizuje w ten sposób swoją misję. I teraz zobaczmy, w piątym wersecie, Mówiłem, że przeżyjemy déjà Vu, jeśli chodzi o tę scenę z yy, Mileckiego nabrzeża. To pożegnanie, czułe, yy, z, z łzami rzucaniem się sobie na szyję, yy, robi wrażenie. Może właśnie dlatego, że to nie pierwsza wspólnota, która definitywnie żegna się z Pawłem. I kluczem do tego rozdziewu między tym, co Paweł słyszy od innych, a tym, co wie, że powinien zrobić, jest właśnie to, że on wie, że ma zmierzać ku końcowi swojej drogi, a inni go powstrzymują. Chronią go przed niebezpieczeństwem, naprzeciwko, któremu on świadomie wychodzi. I to jest, wróćmy jeszcze na chwilę do Maki. Tyr jest tylko stacją przesiadkową i ciąg dalszy podróży do Wtoremajdy odbywać się będzie też drogą morską. Stąd pożegnanie w porcie. Wtoremajdy. Następnym znaczącym przystankiem jest Cezarea Nadmorska. Ptolemaida i Cezarea Nadmorska to są właściwie dwie realizacje bardzo zbliżonego projektu. Miasto dla Greków, w sensie ludności mieszanej mówiącej po grecku, zbudowane w Bliskim Wschodzie nieżydowskie miasto w Palestynie. Kogo odnajdujemy ze starych znajomych w Cezarej Filipa jednego z siedmiu. Zauważmy, że jest to jedyna osoba, którą w Nowym Testamencie określa się mianem ewangelisty. Nie mówi się tak o nikim innym a czy znamy Ewangelię u Filipa? Potem się pojawia Apokryf, tak zatytułowany i dziwny, gdyby się nie pojawił. To dlaczego Filip jest ewangelista? Bo wyłożył Ewangelię posłańcowi Kantaki. Bo przepowiadał dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, bo ją głosił. Ewangelistą jest ten, kto ewangelizuje, a nie pisarz uprawiający gatunek literacki Ewangelia, tak? I to jest sens słowa, który nadaje mu Nowy To samość Filipa jest podkreślona. Proszę Państwa, w szóstym rozdziale mówiliśmy o siedmiu. W ósmym pojawił się sam Filip, pełniący misję akurat mało spójną z zadaniami własnymi, które zostały przydzielone kolegium siedmiu. Zadania te związane były z życiem gminy jerozolimskiej i miały yy, szansę realizacji tylko w tym jednym środowisku. To znaczy że Kolegium Siedmiu powołane z określonymi zadaniami tak naprawdę chyba niezbyt długo te zadania realizowało. I że przyczyną fiaska tej koncepcji, do której Kolegium Siedmiu zostało powołane, była śmierć Szczepana i związane z nią prześladowane. Ale to nie znaczy, że osoby, które wypłynęły przy okazji wyboru kolegium siedmiu, przepadły jak kamfora. Przynajmniej nie można tego powiedzieć o Filipie. Innych przedstawicieli kolegium siedmiu nie będziemy już spotykać na kartach dziejów, dziejów apostolskich po tym, jak zostali e, wymienieni w rozdziale szóstym. Natomiast jeśli chodzi o Filipa, to on pełni swoją, to on pełni jakąś rolę kościelną, pomimo tego, że cel, który przyświecał jego e, włączeniu do grona siebie, stracił na aktualności. Poznaliśmy Filipa jako drugiego po szczepanie w jerozolimskim zajmującym się rozdawaniem jałmużny wśród Żydów hellenistów nawróconych na chrześcijaństwo. A spotykamy go ostatecznie, już po raz ostatni, jako ewangelistę w Cezarei nad Morzem. Natomiast jest to okazja, żeby się dowiedzieć o Filipie czegoś, czegośmy wcześniej nie wiedzieli. Że oprócz tego, już był działaczem kościelnym, to jeszcze był szczęśliwym ojcem czterech córek, które zachowują dosyć specyficzny status. Ponieważ jego córki pełnią bardzo szczególną rolę. Nie widzimy ich w konkretnym działaniu. Otrzymujemy tylko informacje o ich statusie. Jeśli chodzi o wypełnianie roli prorockiej, to pojawi się inna osoba, którą zobaczymy w konkretnej akcji. Natomiast zauważmy, że w Tyrze mieliśmy uczniów, którzy przez Ducha Świętego instruują Pawła, że nie powinien jechać do Jerozolimy. Następny znaczący przystanek, nie głupia przesiadka jak w Ptolemaidzie, ale jakiś taki bardziej znaczący przystanek, to jest z kolei koncentracja osób o statusie proroków. Bo mamy te cztery córki Filipa, no i pojawia się Agabus. Prorok Agatus który odbywa tę samą drogę, jaką wcześniej yy, przebył Filip z rodziną, jak się okazuje, czyli przybywa z Jerozolimy do Cezarei nad Polski. Przepowiednia Agabosa jest bardziej rozbudowana. Zauważmy, że obejmuje ona całą serię działań. Agabos, przynajmniej tak jak przedstawia to narracja dziejów apostolskich, nie wie do kogo odnosi się jego przepowiednie. Przepowiada w ciemno. Bierze czyjś pas, nie wie czyj i podejmuje najpierw działanie symboliczne spętanie rąk i nóg zapowiadające uwięzienie a potem jeszcze daje konkretny komentarz który odnosi się do tego, co ma się wydarzyć w Jerozolimie. Jeżeli Agabos nie wie, czy to jest pas, to tym bardziej nie wie, że właściciel tego przedmiotu w ogóle ma jechać do Jerozolimie. A więc jego działanie przedstawione jest jako akcja czysto charyzmatyczna. Proszę Państwa, znowu Paweł jest ostrzeżony, znajduje się pod presją otoczenia, żeby nie szedł do Jerozolimy i zrobił swoje. w jaki sposób w tym krótkim opowiadaniu przedstawiona jest działalność charyzmatyków w pierwotnym kościele. Z całą pewnością charyzmat proroski w pierwotnym kościele jest żywy. Są osoby, które instytucjonalnie Pełnią funkcję proroków. O córka Filipa dowiadujemy się tylko tego, że mają taki status. Nie widzimy żadnej sytuacji, która by to potwierdzała. Uczniowie w Tyrze występują jako tacy okazjonalni prorocy pod wpływem W danej chwili. Nie mówi się o nich, że są prorokami. Ale ten żywy charyzmat prorocki nie jest czynnikiem determinującym życie Kościoła. Przypomnijmy sobie dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Jaką rolę odgrywają w hierarchii charyzmatów prorocy. Są oni obecni we wspólnocie Kościoła, ale ich głos ma służyć wspólnocie, a nie daje im mandatu do kierowania wspólnotą. Wspólnota nie jest zarządzana przez charyzmatyków, tylko przez ustanowionych prezbiterów i episkoposów. A więc Kościół przedstawiony w tej późnej fazie działalności Pawła nie eliminuje czynnika charyzmatycznego. Nawet go nie marginalizuje. Ale też ten czynnik charyzmatyczny nie jest czynnikiem determinującym, ostatecznym. To, że to chodzi o to, żeby Paweł wiedział, że się Swoją drogą. Ale Paweł, przypomnijmy sobie jego wystąpienie w Milecie, tę mowę, którą analizowaliśmy w zeszłym miesiącu, ma doskonałą pewność, że chociaż nie ma jasnej wizji, co go czeka w to wie, że nigdzie nie czeka go nic innego, jak tylko. Przeciwności, które dla głoszenia Ewangelii musi pokonywać. Więc to nie jest tak, że Pawłowicz, jakby on dopiero uświadomić, w co ty się pchasz. Bo on wie, co się pcha. I robi to z pełną świadomością, że tak trzeba. Że ta droga się skończy, jak skończy. Więc. On się nie dowiaduje od proroków jakiejś wstrząsającej nowości, że on myślał, że wiecie, e, na rywanie nie odbędzie triumf w Jerozolimie, a tam go przywitają. Raczej e, krzyki znamionujące pewną niechę niechęć do niego. Nie nabywa dzięki tym interwencjom charyzmatycznym nowej wiedzy. wypowiedź Pawła. On odbiera te wystąpienia charyzmatyczne jako coś, co mu przeszkadza. Dlatego, że żeby zacytować jednego z moich yy, ulubionych poetów, kawału chłopa jestem, wiem, ale przecież nie z granitu. On też ma jakieś uczucia. Też go Boli też i to, yy, że yy, musi prze, przeżywać te momenty dosyć emocjonalnego i dramatycznego, po, yy, pożegnania, co nie ułatwia mu sytuacji, ale jest gotów na więzienie, na śmierć, we imienia Pana Jezusa. Drodzy Państwo, pomyślmy chwilę czy ta postawa wiem co mnie czeka nie zawracajcie mnie z drogi z czymś wam się kojarzy Skąd ją znacie poszedł mu wąny szatana prawda? stylizacja Pawła na Chrystusa który idzie na przeciw męki i śmierci. Nie jest nachalna. Jak sobie przypomnimy elementy stylizacji Szczepana na Jezusa cierpiącego, to tam było tych elementów dużo więcej. I niektóre takie bardzo dosłowne, chociażby yy, modlitwa Szczepana tuż przed śmiercią i słowa Jezusa w, w, na krzyżu z Ewangelii według świętego Łukasza. Prawda? To to już było takie bardzo dosłowne, wręcz nachalne można by powiedzieć. Natomiast portret Pawła kreślony jest taką dużo delikatniejszą kreską. Ale, że Paweł jest naśladowcą Chrystusa w swojej misji. To widać. Idzie tą samą drogą. Idzie za Chrystusem. Prześladowanym, cierpiącym, mającym złożyć ofiarę ze swojego życia. On z... Prześladowcy Chrystusa, Szamle, czemu mnie prześladujesz? Stanie się prześladowanym dla Chrystusa. Zauważmy, że Piotr wszedł w te buty zaraz, proszę pana Ducha Świętego. Kiedy Piotr przechodzi swój, swoje męczeństwo w dziejach, w rozdziałach trzecim, czwartym. A Paweł teraz Piotr sądzony przez Sanhedrin, tak jak Jezus, prawda? I cierpiący wraz z Janem dla imienia Chrystusa I ostatecznie Zauważmy, to my, kiedyśmy to usłyszeli, zaklinaliśmy Pawła, dwunasty werset. I popatrzmy, czternasty werset. Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy autor dziejów, po której stronie się stawia. Po stronie tych, którzy próbują odciągnąć Pawła od tej jego drogi do Jerozolimy. I ostatecznie ma prawo potwierdzić, że ci, którzy próbowali zwieść Pawła z tej drogi prowadzącej do Jerozolimy, to też ciekawe że droga Pawła do Rzymu nie jest przedstawiona jako droga na męczeństwo. Tylko droga do Jerozolimy jest przedstawiona jako droga na, na męczeństwo, tak jak, jak w przypadku Jezusa. Potem już nie będzie takich lamentów, takich pożegnań. Nie, potem to już jest droga do punktu na mapie. A droga na śmierć to jest teraz. Ale ja przepraszam, to znaczy, że nie się dzieje wola państwa, tak? Tu jest pewna sprzeczność pomiędzy wolą pana, a wolą Ducha Świętego. Bo Duch Święty podaje tam tym różnym po kolei, łącznie z tym Agagosem, żeby Pawła zatrzymali. A oni się tu nawet yy, uważają, że później na to małżeństwo, to będzie wola państwa. Nie chcę, nie, chcę. nie chcę odpowiadać swoimi słowami. Cytując Ewangelię według świętego Jana ma swoje lata. Niech mówi za siebie. Więc wolę zacytować świętego Pawła. Yy. doznania nalegania. Pragnę odejść. A być z Chrystusem. Bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w Ciele to bardziej konieczne ze względu na nas. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich. Dla waszego postępu i radości w wierze, aby rósła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją podobną obecność wśród was. Kto tutaj Pawła powstrzymuje przed pójściem do Chrystusa. Nawet przez męczeństwo. Sam się powstrzymuje. Ze względu na dobro Kościoła. Dobro wspólnoty, które jest dla Niego na tyle ważne, żeby powiedzieć sobie, dobrze, ja bym nawet wolał umrzeć, ale dla nich jeszcze muszę żyć. Natomiast ta sytuacja, z którą mamy do czynienia tutaj, Pokazuje, że Kościół jeszcze mówi: jesteś nam potrzebny, nie, nie zostawiaj nas. A Pan mówi: Nie, ja już, ja już jestem spakowany i już ruszam w drogę. Nie? Więc nie doszukiwałbym się rozdarcia na poziomie trójcy świętych, ile raczej na poziomie pojmowania służby Pawła przez samego Pawła. Jak to słyszeliśmy w tym fragmencie listu do Filipian, z pierwszego rozdziału, ten kawałek, który przed chwilą zacytowałem. I tutaj widzimy tę samą sytuację, tylko Paweł już jest na innym etapie. Jego służba już się kończy. Swoje drogi. Czyli ci inni uczniowie tak rozpoznają Możę Pana, tak? Że Paweł ją pełni. Ostatecznie. Ostatecznie. Ostatecznie. Moi Państwo, nie chcę naciągać. Dlatego postaram się to sformułować tak w miarę ostrożnie. Ale popatrzcie, że to jest ta sama dynamika, która jest obecna w modlitwie w ogóle. Ale.. W modlitwie w Ogróju w wersji Markowej i Mateuszowej. Jezus u świętego Łukasza od początku jest zdeterminowany, że trzeba wypełnić swoje zadanie. Nawet jeżeli, jeśli uwzględnimy te, te wstawki z aniołem pocieszającym i krwawym potem, nawet jeżeli to jest za cenę ogromnego stresu. Ale u Marka i u Mateusza jest ten moment przełamania się. Ale ostatecznie niech się spełni Twoja wola. I tutaj uczniowie, charyzmatycy, prorocy, jakby bronią Pawła przed tym jego szalonym pomysłem, żeby, żeby pojechać na śmierć. Ale ostatecznie niech się dzieje wola Pana. Tym bardziej, że ja się nie dosukałem tutaj słów Ducha Świętego Pawle nie Niedzi. Nie ma tego. E, no Cześć. Że, że, Jeżeli... Cześć. Nie, nie ma. No nie, no nie, no, ma, jest. Nie, nie ma. To mówi to Święty. Ale jeżeli właśnie o uczniach się mówi. Uc, że się działają u co czeka, co dziapadu. I Józce mówią, że nie powinien. Było, nie, nie, nie. nie, nie, się, nie jest też. Właśnie jest też próba czynnego powstrzymywania Pawła przed. A mówi: Co cię czeka? Zostaniesz uwięziony przez Żydów. Co jest... mówi tu Święty Że będziesz uwięziony przez Żydów. Tak tam było. Ale też w tej wypowiedzi uczniów z tyłu jest ten element powstrzymywania. Ale to właśnie... No to uzyska. nas zasadzie jak uzyska. święty Piotr. Ale oni działają diatup pneumatu. Działają przez ducha. Duch jest tym, który, yy, który się nimi posługuje. Czyli Paweł się znałowuje. Yy, nie. Paweł miał jakby był krok do przodu. Oni muszą dopiero dojrzeć do tego, żeby tak spojrzeć na sytuację jak Pana. Żeby uznać wolę Pana w tym, że Paweł ma, że Paweł ma odejść. I kolejny etap. Cezaryta Jerozolima. Zauważmy, że postać, która się pojawia jako gospodarz podejmujący Pawła w tym na tym ostatnim etapie jego misjonarskiej działalności to nie jest ktoś z że tak powiem, z miejscowych. To jest żyw hellenista. Pamiętacie Państwo, pod czyimi skrzydłami Paweł zaczynał swoją działalność? Barnaby. A skąd był Barnaba? Z Cypru. Też no, nie chcę na siłę tworzyć połączeń, ale może być, kółko się zamyka. Barnawa już definitywnie zniknął z kart dziejów apostolskich. Natomiast y, faktem pozostaje że Paweł jest związany raczej z tą grupą Żydów greckojęzycznych, wyznawców judaizmu mówiących po grecku na co dzień, a nie z tym aramejskojęzycznym, palestyńskim trzonem Kościoła Jerozolimskiego. Nie jest w konflikcie, Ja za chwilę zobaczymy. Ladością. sprawozdanie składa tam, gdzie trzeba, czyli u Jakuba, głowy Kościoła Jerozolimskiego. Wszystko się dzieje po Boże. Natomiast zauważmy, że dochodzi do pewnego kontrastu. Piętnasty rozdział dzieł. Rozstrzygnięcie w sporze, którego przyczyną była sytuacja Kościoła w Antiochii, decyzja podjęta przez Ducha Świętego i starszych Kościoła w Jerozolimie miały położyć kres wątpliwością. Wszystko było jasne, prawda? Po piętnastym rozdziale mieliśmy wyraźną wizję kto co robi, co wolno, czego nie wolno. A zobaczcie Państwo, że z jednej strony jest radość i uwielbienie wobec Boga z powodu tego, co robi mu Paweł w czasie swojej działalności misjonarskiej, a z drugiej strony jest wyrzut związany z tym, że misjonarska działalność Pawła nie jest zgodna z tym duchem, który jest propagowany przez wspólnotę jerozolimską. I czym jest Yy, na czym polega różnica? W Jerozorii, jak są nawracani Żydzi, to trzymają się gorliwie prawa. A Pawłowi się mówi nauczasz odstępstwa od moich rzeczy. A więc yy, ta doskonała harmonia, w którą moglibyśmy wierzyć, zatrzymawszy się na wizji dostarczonej nam przez tak zwany dekret tak zwanego Soboru Jerozolimskiego prysła. Natomiast jesteśmy o wiele bliżej tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia przykład dziś ścioro, gdzie działalność Pawła Spotyka się z kontrakcją misjonarzy przysłanych z Jerozolimy, którzy głoszą potrzebę obrzezania jako warunku koniecznego do zbawienia. I Paweł stawia ostrą alternatywę: No to wybierzcie obrzezanie czy krzyż jako podstawę zbawienia. nie można się upierać przy jednym i przy drugim naraz. A więc y, ta sytuacja związana z y, powrotem Pawła do Jerozolimy jest dosyć wiernym odbiciem tego, co wiemy o problemach działalności Świętego Pawła na podstawie jego listów? Można by powiedzieć, że w XV rozdziale, kończąc konsensusem spór antiocheński, autor dziejów apostolskich pokazał, Yy, pewną drogę. Natomiast nie zostawia czytelnikowi dziejów apostolskich złudzeń co do tego, że to było definitywne rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości i problemów. Pośród samych chrześcijan wciąż jeszcze trwa niepewność i dyskusja, co do roli prawa mojżeszowego w życiu pierwotnego Kościoła. Czy to jest wciąż aktualna podstawa zbawienia? Czy to jest tylko zespół norm mających relatywne znaczenie? Problem, jaki ma Paweł, jest najpierw problemem wewnątrz kościele, Przy czym nie jest zostawiony z tym problemem sam. Zwierzchnicy starsi Kościoła Jerozolimskiego będą próbowali mu zasugerować jak ma wyjść z trudnej dla siebie sytuacji. Ale zauważmy, że to sugerowane rozwiązanie jest rozwiązaniem, którego podstawą jest praktyka judaizmu. Ale dla Żydów, nie dla. liczba. Przewróćmy na moment do tego dwudziestego pierwszego wersetu, który jest dosyć istotny. Ci, którzy zostali obrzezani, to zostanie obrzezani. To już im tego nikt nie odejmie. Ale pojawia się problem następnego pokolenia. Tu jest prawdziwe pytanie, bo jak ktoś się yy, w dzieciństwie znalazł w takiej sytuacji bez własnego wyboru, że ósmego dnia obrzezany trzymał imię, to już jest pozamiatane. Ale dla takiego obrzezanego Żyda, który przyjął wiarę w Chrystusa, Prawdziwym momentem wyboru jest to, co on zrobi z własnymi dziećmi, z własnymi synami, mówiąc konkretnie. Tak. Tu i Bałgorzata jerozolimski dotyczył pogan. Czy pogan obrzezać? Prawda? Tu Paweł poszedł dalej. Mówił, że następne pokolenie żydowskie też nie musi być obce Ale my się nigdy nie dowiadujemy, że Paweł w jakikolwiek sposób kontestował wprost yy, Paweł by chciał zrównać wszystkich chrześcijan. Dążył do zatarcia tej zasadniczej różnicy między nawróconymi z judaizmu a dalszymi pokoleniami chrześcijan. Natomiast to nie jest tak, że w jakimś momencie pojawia się nowa interpretacja postanowień tego spotkania w Jerozolimie. Zasadnicza różnica między stronami pozostała i to spotkanie, o którym mówi rozdział 15 dziejów, jej nie rozwiązało to zobaczymy jeszcze tutaj w tym kawałku echo tego zwanego Soboru Jerozolimskiego i jego postanowień. Natomiast różnice i w praktyce, i w teologii. Dalej jakby... Sprawiają, że mamy do czynienia z dwiema równoległymi praktykami kościelnymi i dwiema równoległymi doktrynami rozbawienia. Natomiast drogą wyjścia zasugerowaną Pawłowi jest uwiarygodnienie się w oczach tych, dla których przestrzeganie prawa jest e, warunkiem przynależności do wspólnoty zbawienia. No i tutaj bardzo praktyczny sposób e, uwiarygodnienia się to jest zainwestowanie w coś, jakiś projekt, powiedzielibyśmy, wyraźnie nacechowany, jeśli chodzi o, o powiązanie z, z konkretną stroną tego sporu, o, które, o którym przed chwilą mówiliśmy. Zauważmy, że ślub, o którego zakończeniu mówi się tutaj, to jest też coś, co się pojawiło w osobistej praktyce Pawła. A Paweł w Kenchrach, jeden z portów koryntów, ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. I może my nie mamy dokładnych informacji co do tego, jak wyglądały zobowiązania wynikające ze złożenia tego rodzaju ślubu. Ale Paweł dokładnie wiedział, na czym to polegał, przerabiał to na własnej skórze. Natomiast to, żeby dowieść że sam Paweł przestrzega prawa na równi z tymi, którzy podjęli się tej praktyki pobożnej związanej z tym ślubem, jakoś tam pewnie zbliżonym naturą do zobowiązań płynących z nazireatu. Ale to już jest taki nazireat w wersji 2.0, bo ten który znamy z e, pięciu i z Księgi Jeremiasza, wyglądał odrobinkę inaczej. I co co na zileach? to była praktyka e, związana z zakazem strzyżenia się i używania środków e, psychoaktywnych, zwłaszcza będących efektem fermentacji alkoholu. No więc tutaj o napojach wystokowych nigdy niczego nie słyszymy. Natomiast kwestią jest nie niestrzyżenie głowy, ale na pewien czas natomiast taki rasowy nazir w tej wersji podstawowej pozostawał takim dożywodnią. Chyba, że się zbor jak Samson, ale Samson to w ogóle jest dziwny ty, typ, więc y, trudno z niego robić miarę. E, y, natomiast takim ostatnim nazirem w starym stylu to jest Jan Szciciel, którego głowy użytwa nie dotknie, ale to to nigdy nie dotknie, to miecz katowski dotknął jego szyi, a przytwa głowy nie dotknął. Wiemy, wiemy, że go ścięli, nie wiemy, że go ogolili. Eee, natomiast... Eee, tutaj e, w, przypadku Pawła, gdzie, w przypadku Pawła i w przypadku tych czterech delikwentów mamy do czynienia chyba z czymś, co stanowi taką lekko przerobioną wersję wersję na, na W każdym razie e, Paweł ma się uwiarygodnić jako osoba uczestnicząca we wszystkich praktykach e, wynikających z praw wprost, albo nie wprost, jak ten ślub, e, z którym mamy do czynienia. Czy to się da zrobić? Żeby Pała prze, przerobić na takiego e, może nie tyle prawo wie, wiernego, może nie jest to kwestia ortodoksji, ile raczej ortopracji, na takiego prawo wypełniającego, postępującego we wszystkich szczegółach według prawa e, typowego obserwanta. No, pewnie nawet proponujący to wyjście sugerują raczej pewien zabieg pr niż wierzą w to, że Paweł zmieni poglądy. Ewidentnie widać, o, że chodzi o yy, zmiany nastawienia do Pawła, a nie jego poglądów. Mówiłem, że usłyszymy echo dekretu tak zwanego Jerozolimskiego, no bo w 25 wersesie co Dokładny e, cytat tych e, zobowiązań, które nałożono na pogan. Tak zwana Tora e, Prozenitów. A więc zachowanie tabu związanego z y, krwią i powstrzymanie się od udziału w kultach y, y, bałwochwalczych Powiedzielibyśmy z naszej perspektywy. Dla zachowania jedności kościelnej Paweł podejmuje grę. Natomiast okazuje się, że ten sposób na załagodzenie niechętnych nastrojów wśród chrześcijan jerozolimskich, nawet jeżeli zadziałał, to nie okazał się dostateczny, ponieważ pojawia się nowa grupa graczy. I to już nie jest wewnątrzkościelny konflikt. Powracają te wszystkie napięcia, o których mówiliśmy, śledząc działalność misyjną Pawła w Azji, w Azji Weźmy chociażby Efes, ale weźmy też choćby Antiochie gdzie mamy do czynienia z opozycją wobec Pawła, która powoduje, że jest prześladowany głównie przez tych, którzy uważają go za synagogalnego szkodnika. Za kogoś, kto burzy mir wspólnot synagogalnych. I zobaczmy, że o ile Paweł przecierpiał swoje w tych wszystkich konfrontacjach, gdzie nieraz ryzykował zdrowie i życie, to teraz właśnie e, ci świadkowie, ale powiedzmy sobie od razu, że świadkowie oskarżenia, a nie obrony, świadkowie jego działalności misyjnej w Azji Mniejszej stają się sprężyną e, tego, co go spotka w Jerozolimie. Można powiedzieć, że w czasie swojej działalności misyjnej Paweł piwa naważył, a do Jerozolimy przyjechał głównie po to, żeby je wypić. To nie jest jakiś konflikt, który się zrodził w Jerozolimie. Ze względu na specyfikę tego miejsca, tylko jest to produkt, nawet trudno powiedzieć, że uboczny działalności misjonarskiej Pawła yy, w Azji Mniejszej, która była głównym teatrem jego działalności w synagogach. Popatrzmy, że zarzutem wobec Pawła jest profanacja świątyni związana z wprowadzaniem do niej pogan. Co przedstawione jest jako efekt nieporozumienia wynikającego z tego, że Paweł pokazuje się na mieście w towarzystwie osób, których pochodzenie jest kwestionowane. Trofim z Efezu ma być koronnym dowodem na to, że wprowadza Greków do świątyni przez swoją bezcześciem. Opinia Pawła jako tkwiącego po same uszy nie jedną nogą, ale po same uszy w środowisku e, schelenizowanych Żydów. I Boga staje się głównym powodem jego kłopotów w Jerozolimie. Koncepcja Kościoła, którą forsował Paweł i koncepcja judaizmu, jaką próbował pokazać stają się źródłem kłopotów. Tyle, że te kłopoty wewnątrzkościelne jakoś się mogą rozwiązać, a to, że się naraża innym wyznawcom judaizmu, to już niestety nie znajduje takiego łatwego rozwiązania. Tak czy inaczej, źródło problemów i w stosunku Pawła do prawa Mojżeszowego. Paweł głoszący relatywną, wychowawczą, przejściową wartość prawa. To mamy w liście do Galatów, to w liście do Rzymian. To jest dosyć spójny wykład Y, pawłowej y, koncepcji tego, czym było prawo Mojżeszowe. Taki Paweł jest nie do przyjęcia w ramach judaizmu. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus jako sprawca i dawca zbawienia jest nie do przyjęcia. Paweł jest odrzucony przez swoich rodaków i współwyznawców nie z innego powodu, jak właśnie z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa i praktycznych konsekwencji tej wiary, które głosi we wspólnotach, w których nauczy. A więc przyczyną prześladowań Pawła nie jest wewnętrzny spór w ramach judaizmu. Tylko jest pytanie, czy chrześcijaństwo da się zamknąć w ramach judaizmu. I jeżeli Paweł jest odrzucony, to znaczy, że i chrześcijaństwo nie może być uznane za coś, co da się zamknąć w ramach judaizmu. Pamiętamy, że wspólnota chrześcijańska w trzecim, czwartym rozdziale dziejów apostolskich ma swoje miejsce w świątyni. I jest to miejsce, którego się jej nie odmawia. Ale odmawia się chrześcijanom nauczania i dokonywania cudów w imię Jezusa Chrystusa. W przypadku Pawła też jest tak, że on chce iść do świątyni. On chce w tej świątyni zrobić wszystko, co należy, chce szanować jej wewnętrzne prawa, natomiast dla Ewangelii o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa i dla konsekwencji tej Ewangelii nie ma w świątyni miejsca. W jakim momencie rozchodzą się drogi yy, judaizmu i chrześcijaństwa? Można by powiedzieć z, z jednej strony, że nigdy się nie rozchodzą, ponieważ chrześcijaństwo nigdy nie uważało objawienia staro testamentalnego za fałszywe, nieważne. Chrześcijaństwo nigdy nie odnosiło się negatywnie do historii zbawienia zawartej w Biblii Hebrajskiej. Ale z drugiej strony to można by powiedzieć, że te drogi się rozeszły już wtedy, kiedy Jezus Chrystus został odrzucony przez swój lud. A reszta to były tylko konsekwencje. W liście świętego Ignacego męczennika do Magnezjan święty Ignacy pisze następujące słowa. Kościół musi wierzyć w synagogę. A synagoga nie chce wierzyć w Kościół. To jest ten brak, brak symetrii, który jest związany generalnie ze stosunkiem do Jezusa Chrystusa którego naród Izraela nie przyjął. To, co Agamas zapowiadał, zaczyna się powoli realizować. Usunięcie Pawła ze świątyni nie wystarczy, żeby świątynia była bezpieczna. No, wyobraźmy sobie, że do Kościoła wchodzi osoba zachowująca się w sposób nieodpowiedni. Bywa, prawda? No to, to co się powinno stać? Wprowadzamy no, kogoś takiego Poza teren świątyni i spuszczamy mowę. Ja tego nie powiedziałem. I sprawa zostaje rozwiązana. Natomiast zauważmy, że wyprowadzenie Pawła poza świątynię nie wystarczy. Zostaje ona zamknięta. jak w sytuacji zagrożenia. Natomiast wystąpienia przeciwko Pawłowi rozlewają się po mieście. Nie dotyczą tylko świątyni. Nie dotyczą tylko ochrony przestrzeni sakralnej. Przed ewentualnym profanatorem. To są prześladowania nakierowane na osobę Pawła jako kogoś, kto szkodzi judaizmowi, kto jest potencjalnie niebezpieczny. Przypomnijmy sobie, dlaczego Paweł prześladował chrześcijan. Po prostu on sam się znajduje teraz dokładnie w tym samym miejscu, w którym były jego ofiary z czasów, kiedy Szczepan ponosi męczeństwo, a, a młodzieniec imieniem Szabel szaleje w Jerozolimie i podejmuje swoją misję, której celem jest Damasza. Charakterystyczne jest, w jaki sposób zostają przedstawione siły porządkowe administracja rzymska. Wypełniają swoją funkcję. Nie wchodzą w spór religijny, ale zapewniają Pawłowi osobiste bezpieczeństwo. Ponieważ w sprawie Szczepana wszystko rozgrywa się między wspólnotą chrześcijan, synagogą służącą wyznawcom judaizmu z diaspory i Sanhedryny. A tutaj wplątany zostaje od razu dowódca garnizonu. Kukorka za tysiąc osób, tak? Niby tak. Ale przy założeniu, że Legion ma stan pełny. Natomiast Legiony nigdy nie miały pełnego stanu. A w warunkach e, braku konfliktu bo trudno mówić o pokojów na terenach okupowanych. W warunkach braku otwartego konfliktu stan liczebny zarówno Legionu jako całości, jak też jego jednostek składowych sprowadzano przeważnie do połowy. Ale nie wiem, to wskazuje na rozmiar rozruchów. Bałbym się interpretowania takiego czysto matematycznego. Jezusa przychodzi też aresztować kohorta. Przynajmniej u Jana. Po jednego faceta, paryset chłopa dobrze uzbrojonych i nieźle przeszkolonych, bo chociaż to były oddziały posiłkowe, no to jednak oddział wojska, a nie melepety zwołane gdzieś tam po, po, po knajpach, tak? Z, że dowodził ktoś w randze setnika. Nie każdy oddział, którym dowodzi pułkownik, to jest pułk. Rozumiesz? Ale dowodzi No tak, dowodzi trybun. Setnik to był podoficer. No setko, nominalnie. Nominalnie, nie, nie, właśnie tak, Kohorta bała minimum pięciu Minimum. No, a jak znajdziesz gdzieś w wykazie trzystu, to co, rozwiążesz? Z całą pewnością rozruchy są przedstawione jako obejmujące całe miasto. Po prostu się boję... Yy, Czego? Że zaczniemy liczyć tych żołnierzy, których nikt z nas nigdy na oczy nie widział. Ale kilka centurów było. Faktem jest, że rozruchy dotyczą Jerozolimy. A nie tylko świątyni, czy jej najbliższych okolic. Problem staje się problemem całego miasta. To już nie jest jedna chałupa, w której siedzi grupa chrześcijan. Jerozolima staje się miastem podzielonym między dwie wspólnoty religijne, które jako tako koegzystują, dopóki nie pojawia się Paweł. Dlaczego? Bo chrześcijanie jerozolimscy zachowują się w sposób który nie jest prowokujący dla wyznawców judaizmu niechrześcijan. A dopiero postawa Pawła jest taką wersją chrześcijaństwa, która jest irytująca, chyba to jest eufemizm, dla wyznawców judaizmu niepodzielających wiary w Chrystusa. I to jest dla nas najistotniejsze w, w tym momencie. Więc pytanie, czym by było chrześcijaństwo bez działalności i nauczania Pawła? Czy zmieniłoby swoją rolę i swoje znaczenie? od czasów yy, istnienia gminy jerozolimskiej z apostołami, Jakubem Bratem Pańskim i tak dalej. Kościół, który stał się kościołem powszechnym, powstał w misji prowadzonej przez Pan znalazło się paru ludzi, którzy mówili o tym, że Paweł wymyślił chrześcijaństwo. Paweł nie wymyślił chrześcijaństwa. Natomiast wymyślił z całą pewnością taki model wspólnoty kościelnej, która mogła być otwarta nie tylko na Żydów, nie tylko na wyznawców judaizmu, i zachować wewnętrzną jedność a więc przezwyciężyć tę dwutorowość o której mówiliśmy przy okazji rozmowy Pawła z Jakubem i starszymi kościoła w Jerozolimie czy wspólnoty Pawłowe zawsze i bez problemu zachowywały jedność? Nie ale jakoś do niej dążyły Natomiast sytuacja w Jerozolimie i dzieje apostolskie to przeświadczania się spetryfikowała właśnie przez to ciągłe liczenie się z możliwością konfrontacji z, z judaizmem odrzucającym Chrystusa. A może jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, był taki przedwojenny żart, że jak jest demonstracja lewicy, to krzyczą precz z prawicą, jak jest demonstracja prawicy, to krzyczą precz z lewicą, a jak jest demonstracja centrum, to krzyczą precz z preczem. Ale ja mam tutaj w imię gdzie jest napisane, że krzyczyli zabij go. A właśnie, a właśnie. Dlaczego? Użyty tutaj czasownik to jest czasownik hajreiny. Podnieść coś do góry, na przykład roślinkę wziąć za wody wiej. Wyrwać chwasta. Albo usunąć coś, na przykład przeszkodę z drogi. I... Yy, Byśmy znaleźli w e, jakiejś przesyłce wysłanej z aresztu śledczego na białą wskazówkę dla kolegów na wolności, żeby kogoś usunąć, no to byśmy raczej temu komuś polisy na życie nie proponowali, prawda? Czas Sesownik miał dosyć, yy, dosyć często znaczenie usunąć kogoś w sensie usunąć definitywnie. A więc jak najbardziej uprawnione jest tłumaczenie za niego i właśnie o tym chciałem mówić. Yy. Tak więc życie Pawła znajduje się w sytuacji zagrożenia bezpośredniego Przypomnijmy sobie, jak wygląda teatr tych wydarzeń. Paweł jest w świątyni. Prawdopodobnie rzecz się zaczyna na którymś z dziedzińców. Natomiast interweniują żołnierze przebywający w twierdzy w Antonii, usytuowanej dokładnie tak, żeby kontrolować także w sensie prowadzenia stałej obserwacji to, co się dzieje w obrębie e, świątyni. Tak więc zamieszanie, które wybuchło wokół osoby Pawła, zanim został wyrzucony ze świątyni, jest już obserwowane i widoczne z tego punktu obserwacyjnego służącego do kontrolowania sytuacji w świątyni jakim była, e, była Antonia. Zobaczmy, na tej słynnej makiecie Jerozolimy te wieżyczki dosyć dobrze e, mogą e, pomóc w obserwacji tego, co się dzieje w, w środku za murem. Żeby miasto zabrzało, to się musiało uwielać ze świątynią. zaczyna się ta część, która nie jest formalnym procesem. Jest to raczej sytuacja, która się kształtuje spontanicznie, pod wpływem przez nikogo niekontrolowanych wydarzeń. Natomiast y, zauważmy, że Paweł nawiązuje jakby błyskawicznie kontakt z trybunem. Dla którego po pierwsze zdziwieniem jest, że się może z tym delikwentem dogadać. Że zna że Paweł zna grecki. Języki używane przez Pawła są ważne. Z Trybunem rozmawia po grecku. Natomiast do tych, którzy jeszcze przed chwilą chcieli go zabić i domagali się, żeby został zabity przez trybuna, będzie Przemawiał hebraistki. Eee, a jak Pauliści tutaj tłumaczą? Prawie zupełna cisza przemówił po Też hebraist tłumaczone he, po hebrajsku, ale e, pamiętajcie Państwo, że e, tego samego terminu używa się czasem, kiedy ewidentnie chodzi o tekst, który jest po aramejsku. W już tak tu jest. Aha. W czwartym No proszę. Yy, więc Paweł mówił w którymś z tych dwóch języków w każdym razie jest człowiekiem no tak jak żeśmy go widzieli też w różnych innych sytuacjach operującym na granicy światów tego szerokiego gdzie narzędziem komunikacji jest Greka i tego yy, bardziej zawężone, gdzie mówi się po arameńsku lub Co Pawła jakby uwiarygadnia, czy uspokaja względem niego Trybuna? Trybun się bał, że ma do czynienia z osobą, która wszczyna yy, Konflikt zbrojny. Cztery tysiące uzbrojonych yy, i przeszkolonych yy, powstańców to na pewno nie jest radość żadnego administratora na terenach okupowanych, prawda? Sykaryjczyk to znaczy ktoś posługujący się narzędziem zwanym sika, czyli takim łatwym do ukrycia, e, niezbyt długim sztyletem, idealnym do walki w tłoku. Możemy się posłużyć długą bronią e, białą to trzeba mieć trochę miejsca, żeby się zamachnąć, żeby wykonać sztych, a do zamachów w tłoku ulicznym to nie jest poręczne narzędzie. Zanim się to wyplączy z tych fatałachów, to już się ma jakieś siły porządkowe na karku. Zgrabniejszy jest nóż, przy pomocy którego jednym mało dostrzegalnym ruchem ramienia można kogoś wyprawić na lepszy świat. I od tego przyrządu grupy terrorystów dzisiaj byśmy powiedzieli nazywane były sykaryjczykami. Natomiast jeszcze weźmy pod uwagę tego Egipcjanina. Dlaczego Egipcjanin ma dowodzić oddziałem żydowskich terrorystów? Macie Państwo jakiś pomysł na to? Otóż... Egipt, a zwłaszcza Aleksandria ogromne skupisko Żydów. I to niekoniecznie wszyscy z nich dali się wkręcić mniej lub bardziej w ten główny nurt kultury i zhellenizować. W Aleksandrii żyła też spora, znacząca grupa tych, którzy byli zdecydowanie przeciwni hellenizacji i wybrali raczej kulturę gettową. Getto aleksandryjskie nie powstało dlatego, że ktoś narzucił izolację w wspólnocie żydowskiej, tylko dlatego, że część tej wspólnoty odmówiła kontaktów społecznych z nieżydami. Można było, nie wiem czy dziś, można przeżyć życie na Jackowie, nie znając ani słowa po angielsku. Nie? Że źle asymilujące się grupy potrafią w izolacji żyć pokoleniami. Pamiętajmy, że w latach 115-117 przez północną Afrykę i Cypr przetacza się o, ogromnie krwawy konflikt wywołany w Cyrenajce, ale znalazł on też podatny grunt w Aleksandrii i północnej części Egiptu. Powstanie żydowskie, którego celem było ustanowienie panowania Izraela na terenach zasiedlonych przez diasporę. Ten konflikt spotkał się, tak jak w momencie wybuchu był bardzo krwawy, spotkał się z bardzo krwawymi represjami, które spowodowały, że praktycznie diaspora aleksandryjska, czy w ogóle północnoafrykańska znikła. To samo ze wspólnotą cypryjską. I ten konflikt nie wziął się z niczego. On jakoś był przygotowywany przynajmniej ideologicznie wcześniej. W momencie, kiedy załamuje się silna pozycja e, wspólnoty żydowskiej w Aleksandrii pod okupacją rzymską, to Odruchy niezadowolenia są różne od petycji słanych do Rzymu aż po opór zbroi. A albo w tym czasie, w tym samym czasie, co powstanie BNK? Pomiędzy jedną wojną żydowską a drugą. Bo powstanie Barkoziby to jest 32-35. 132-135. To jest już po tym powstaniu Żydów w Północnej Afryce. Ale myślę, że rozsądne jest mówienie o powstaniu Barkoziby jako o ostatnim akcie tej wojny. Natomiast to, to powstanie z lat 115-117 jakby nie miało w samej Palestynie bezpośrednio rezonansu, tylko to przychodzi tak z opóźnieniem. Natomiast te powiązania e, radykałów między diasporą a e, Jerozolimą widocznie istnieją. My nie bardzo potrafimy powiedzieć, o kogo chodzi. Ale Trybun wie i w momencie, kiedy się okazuje, że to nie jest jakiś buntownik czy radykał, to już go nie obchodzi to już staje się po prostu stróżem prawa natomiast to co się będzie działo w 22 rozdziale po, po tym mowa skierowana do Żydów to będzie sposób Pawła na poukładanie relacji z tymi, którzy są zdecydowanie przeciwni. Czy mu się uda? Zobaczymy. A na razie życzę Państwu, bo to nasze ostatnie przedświąteczne spotkanie, żeby te święta były dla Was pełne pokoju, radości, ciepła, żeby były prawdziwym spotkaniem ze Słowem, które do nas przychodzi w ludzkim cieniu. Wszystkiego prawa